Ej yo, a cienki beat ma gadaj Ej jo, zamyleją kapę, a ja tu bez przerwy dobry fistaj łapię Cały yo. czas do przodu czasem przelewam na papier słowa Ale teraz cię mój nowa głowa Ey, To pojada Ja tutaj, tutaj sobie różnie pojadę, bo reprezentuję eskapady, padę, padę Ten fistaj to kawka czysta, cały czas do przodu widzę, ona jest ognista Praw to jest, jeszcze, Ahhh, raz pointy, pointy. To jest jeszcze raz powtórzę teraz Widzę ci, w rzęku górze Myślałem, że mi lista w końcu ustąpić, Ale w końcu zacząłem to wątpić Więc stałem sam, wiesz, sprawdź to Jestem tutaj, Twoją lachę możesz kłaść do nas Czas do przodu nie słabych A jesteśmy To na to jest Ej, kurwa dupy, i stąd Alina jest głupia, ziom i ona, mój człowiek osłupiał yeah. właśnie w tym momencie, yeah. sprawdź to, ziom chyba jest na zakręcie, bo dzisiaj nie kleję sprawdź to, każdy mój człowiek Uf, okay, się śmieje. nie pierdol. Yo, ja też znam to, yo, jestem tutaj i cały czas będę tu klos sprawdź mój flow, jestem tu i będę ciął prosto werbel, sprawdź jaką mam teraz werbel, jestem tutaj. Chcę cię przerwać, ja będę jechał bez niej Jestem tutaj cały czas przez bez